rozmawiać po polsku, ponieważ jest zabronione, żeby był jakiś tłumacz na miejscu. Wampir Jada odbędzie się w najbliższy wtorek i środę od 9 do 15 w przestrzeni Welcome Center UAM przy ulicy Święty Marcin. O sporcie na 98 i 6. Poznański sędzia piłkarski jedzie na Mistrzostwa Świata. Adam Kupsik, bo o nim mowa, będzie jedynym z asystentów Szymona Marciniaka, który znalazł się w gronie głównych arbitrów wybranych przez FIFA na finałowy turniej zaplanowany w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Dla poznańskiego arbitra to mundialowy debiut. Obok kupsika drugim asystentem Szymona Marciniaka będzie Tomasz Listkiewicz, a w gronie sędziów war znalazł się Tomasz Kwiatkowski. Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mamy już 17, a tak w zasadzie tą minutę po 17, więc wchodzimy z drugą godziną. Studencki Patrol na 98 i 6. Za konsoletą Mikołaj Pluciński, Przepraszam, Paweł Zjeżdżałka, a natomiast przy mikrofonie. Mikołaj Pogarzyński. oraz Piotr Osmański. Zapraszamy oczywiście na rozmowę za 10 minut. A tam z liderką projektu Wiktorią Sawulą ze Stowarzyszenia Blisko Nauki porozmawiam o konferencji liderów przyszłości, która już 24 kwietnia zdradza, że ona jest w Szczecinie, ale bez obaw, bo też oczywiście hybrydowo będzie można w niej uczestniczyć. Natomiast dzisiaj, 20 minut później, to Jetcast. No właśnie, Jet Riders tam zawitają, Put Jet Riders oczywiście. No i co? My oprócz tego za chwilkę przypomnimy o konkursie, a również przypomnimy trochę wiadomości z studenckiego Poznania Radiofera 98.6. Piotr yy, dziękował Pawłowi za zamknięcie drzwi, a niedługo ktoś z Was będzie miał okazję podziękować nam za wejściówkę podwójną na koncert Dobrawy Czocher. Razem z Dobrawą Czocher będziecie mogli osiągnąć nowy stan razem z jej albumem State of Matter, ponieważ Dobrawa Czocher wyruszyła w trasę koncertową po Europie, jak twierdzi to jej w sumie jak Blue Note twierdzi, ponieważ to jest klub, w którym będziecie mogli ją właśnie spotkać. Jest to najbardziej świadoma i otwarta artystycznie propozycja od właśnie do Brawy Czocher. Zaproszenie do świata uważności, ruchu i cichej przemiany. A jak zdobyć właśnie taką wejściówkę i to w dodatku podwójną? Trzeba wy wysłać smsa na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie. Co dopinacie w tym momencie? Tak, dopinacie albo spinacie. spinacie Mamy dopinacie. na myśli projekty, prace, biznesy, cokolwiek wam przyjdzie dobrego na myśli, to z racji Międzynarodowego Dnia Agrafki. Jak odpowiecie na to pytanie, które SMS was kosztuje złotówkę i 23 grosze już z VAT-em, no to będziecie mogli w tę niedzielę pójść we dwójkę. A na odpowiedzi czekamy już do godziny 18, jeszcze przez niecałe 50 minut. Autopromocja. Crushing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek oty 23. Bezlitosny audioterror. Muzyczny Armageddon i ciężka nihilistyczna poezja. 7 bilionów 200 miliardów nanosekund. Herezji, szyderstwa i braku układów. Najcięższa audycja weterz. też.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 Já jsem ho viděl, matně se jich vzpomínám, bylo to hodně dávno Ani nevím, kdy to bylo, možná večer, nebo to mohlo být klidně i ráno Nebo to bylo jindy a jinde v jiném městě v úplně jiný době Nebyl moc vidět ani slyšet, ale už tenkrát to měl v sobě Nikdo si ho nevšímal, on byl nikdo, ničí, nějaký, žádný Byla to taková šedá myška, oči ve špírkách, podivný, potouchlý prázdný ale pak jednoho dne, mój kámoś Řekl to větu, chyć se začalo Řekl to potichu, pomalu, ale z důrazem A podno se to váżnie dělo Ten chlap je všude Ten chlap je všude Ten chlap je všude město má svého Mario Sarumana. Vyrábí skřety, kupuje pozemky, staví hradbe má svý lidi mezi lidma. Každý malý město má svého Mario Voldemorta. Je to pavouk, tahá nitky, ani nevíš, jak a najednou seš mezi něma. Každý malý město má svého dlouhého Johna Silvera. Všechno se pak se zasměje a lochlesní na loďce jsem si uvědomil, že je něco špatně, když kámoš zmizel. Najednou tu nebyl, možná se vypařil, nikdo nevěděl, kde je. Za to on se začal a čím dál víc, a čím dál víc nás lekal. Bylo ho plný město, byl na billboardech, byl tam, kde z ho nejmín čekal. Ale to už nebyl sám, protože měl poskoky. nebyl sám, protože měl poskoky, poplácal je po tváři, vždycky je poplácal po tváři, vždycky je poplácal. Tak no, ma na beaku. I para kupu mi laku, i bez miłabeta piena magistrato. Dawana numero aż porteana, no de adwitera na beaku. Dawacenowo aeto, bona, eto, ona, eto, on małato. Lef szurek! Susta ma segurek! Lef szurek! List na tym są! A z nami jest już Wiktoria Sawula ze Stowarzyszenia Blisko Nauki, liderka projektu Konferencji Liderów Przyszłości Zarządzania Projektami i Innowacjami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Super, że się słyszymy. Pozdrawiasz nas oczywiście ze Szczecina. Tam też będzie ta konferencja, ale udział w niej jest też w formie zdalnej możliwy. To zaznaczymy my się na początku. Ona, Ta konferencja ma miejsce 24 kwietnia, a ja Cię spytam na samym wstępie, na czym będzie się skupiać, bo mamy temat oczywiście, ale jaka jest idea samej konferencji? Ideą konferencji było to, żeby młodzi naukowcy, w tym studenci, doktoranci czy absolwenci, mogli zaprezentować swoje badania bezpłatnie, mm -hmm. bo wiele konferencji e, jest płatnych dla, dla studentów czy doktorantów. E, właśnie z tego z zakresu tematyki zarządzania projektami czy innowacjami. E, dodatkowo... Zależy nam na tym, żeby mogliście pokazać na arenie międzynarodowej, bo konferencja jest właśnie w takiej formule. Tak, międzynarodowej są prowadzone e, te przedstawianie tych wyników, między innymi zarówno w języku polskim, jak i angielskim. No właśnie, i mnie też to zaciekawiło, że e, tak to wygląda w programie, przynajmniej ja to że tak zrozumiałem, że to jest kilka osób e, naraz, ale nie po prostu. E, co 15 minut przedstawiają swoje wyniki i jest czas też na odpowiedzi i na pytania przede wszystkim. E, tak. I, I to już działa, rozumiem, nie raz. To jest nasza druga edycja konferencji, natomiast pierwsza odbyła się w formule w pełni zdalnej. Mhm. Ta jest pierwszą, która jest w formule hybrydowej, ponieważ część sesji, Odbędzie się stacjonarnie na Uniwersytecie Szczecińskim, a część stacji będzie, sesji będzie zdalnie. Czy konferencja przygotowuje przyszłych liderów do pracy, czy obecni też coś dla siebie znajdą? Najciekawszym punktem dla obecnych liderów mhm. jest na pewno nasz panel dyskusyjny, który odbędzie się na samym początku wydarzenia. Bo będzie można tam posłuchać opinii ekspertów na temat synergii między nauką a biznesem. Mm -hmm. a co? Mm -hmm, tak. Dodatkowo myślę, że każdy, każdy będzie mógł wejść i posłuchać panelów e, online, gdzie też będą bardzo poruszane ciekawe tematy, takie jak m.in. ESG, czy przywództwo, czy e, project management, agile, bardzo ciekawe tematy. No właśnie, a dla kogo tak w skrócie jest ta konferencja? Wspomnieliśmy o tych liderach, no ale może, nie wiem, jakie kierunki, jacy studenci studiujący, które kierunki powinni się też zainteresować tą konferencją? Zarządzanie innowacjami, przywództwem, czy przedsiębiorczość, to są tematy bardzo rozległe. Mhm. Obserwując ludzi, którzy będą występować na naszej konferencji, będziemy poruszać bardzo szeroki zakres tematyczny. Bo nie tylko mówimy tutaj o studentach ekonomii, zarządzania, bo będziemy też rozmawiać o AI, automatyzacji, czy właśnie o tej współpracy nauki z biznesem, gdzie tutaj zakres jest bardzo szeroki. Z tego, co mogę zdradzić, to będziemy mieli nawet wystąpienia osób ze szkół na przykład medycznych, którzy pokazują zarządzanie w medycynie. Ono też tam jest ważne. A na co warto czekać Twoim zdaniem? Bo tych sesji bloków jest cała masa. Może Możesz podpowiedzieć, na co ktoś się może zdecydować? Ja osobiście w pierwszej kolejności właśnie poleciłabym panel dyskusyjny, bo tam mhm. będą wypowiadać się eksperci, on będzie wyglądał trochę inaczej niż wszystkie pozostałe, bo tam właśnie będziemy mówić o tej synergii biznesu i, i nauki. Jeżeli chodzi o panel, który ja bym wybrała, to myślę, że w dzisiejszych czasach te panele, które są o sztucznej inteligencji, AI i technologii, będą jednymi z ciekawszych. No tak, jednym, jednym z tych bardziej e, szybciej rozchodzących się. A masz może jakiś ulubionych mówców, bo często ci prelegenci właśnie e, zachęcają też sobą albo przekonują, jeśli temat, e, nie, ktoś z uczestników sam temat nie przekonuje. Powiem szczerze, że bardzo dużo ludzi, których znam, występuje na tej konferencji. Mhm. Ja również będę y, występować w formie prelegenta, pre pre też, też mamy z koleżanką swoje wystąpienie, mhm. e, więc myślę, że ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja wielu tych ludzi chciałabym posłuchać ze względu na to, że ich znam. No a rozdwoić się niestety nie <grych> można. E, ja chciałbym cię spytać, bo też ta współpraca, jeśli chodzi o organizację, e, była międzymiastowa, e, bo też e, koło naukowe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, e, zarządzanie, e, zarządzanie menedżer i też koło naukowe zarządzanie projektami Project z Uniwersytetu Szczecińskiego. Razem współpracowaliście. Jak się współpracuje międzymiastowo przy konferencji międzynarodowej? No powiem szczerze, że prace zaczęły się po zakończeniu poprzedniej edycji, czyli dowiezienie tego projektu zajmuje nam już rok, mhm. naprawdę. Jeżeli chodzi o współpracę, no to faktycznie działamy zdalnie. Mieliśmy swoje wzloty i, i upadki, no bo różnie to działa, ciężko się porozumieć z drugiego końca Polski, nie można do kogoś podejść i zapytać jak idzie, tylko trzeba y, umawiać spotkania i, i gdzieś tam dogadywać szczegóły, y, ale myślę, że ta współpraca też bardzo dużo uczy, y, szczególnie pod kątem tego, dokąd zmierza rynek pracy i tego, że większość y, firm też działa w taki sposób teraz. No właśnie, coraz bardziej przez ten sposób hybrydowy Taka też będzie ta konferencja No ale to jest plus, bo więcej osób może uczestniczyć To o czym nie wspomnieliśmy też To to, że prelegenci, oprócz tego, że za darmo będą mogli wystąpić Zaprezentować swoje wyniki siebie To też mogą publikować artykuły naukowe W, renomow w renomowanych czasopismach Tak, zgadza się Jeżeli chodzi o ścieżkę jest ona um, Polega ona tak, że po wystąpieniu jest czas na przesłanie artykułu, gdzie można zaznaczyć, czym się jest zainteresowanym, dlatego że mamy tych ścieżek kilka. Mm -hmm. e, po uzyskaniu wewnętrznej recenzji przez nas e, i przekazaniu e, artykułu będą zewnętrzne procesy publikacji, czyli każde czasopismo gdzieś tam e, przeprowadzi własną recenzję. E, jeżeli chodzi o kanały publikacji, to może to być monografia postkonferencyjna, e, albo publikacje w czasopismach naukowych. I tutaj mamy bardzo dużo opcji, bo współpracujemy z sześcioma e, czasopismami, mhm. gdzie każdy prelegent będzie mógł wybrać najbardziej adekwatne dla siebie, bo tak jak wiemy, różne czasopisma mają różne punktacje naukowe, e, więc tutaj jest raczej szeroki wybór dla e, prelegentów. Rozumiem. Na pewno to jest e, angażujące też i przydatne e, dla prelegentów właśnie, a gdybyś miała wymienić trzy kluczowe kompetencje, które musi posiadać lidery przyszłości. Albo chociaż dobrze by było, żeby takie posiadał. To co by to było? Moim zdaniem jest to na pewno zarządzanie czasem. Mhm, ta organizacja. E, tak, myślę, że te e, taka komunikatywność. Mhm. E, no i trzecia. Hmm. myślę, że też takie zarządzanie zasobami ludzkimi, bo jeżeli ktoś um, nie jest w miejscu, w którym robi, pracuje mu się najlepiej, no to nie pracuje najlepiej, nie jest najbardziej efektywny, więc gdzieś tam myślę, że też to zarządzanie zasobami ludzkimi i taka umiejętność dopasowania um, człowieka do odpowiedniego miejsca. Tutaj chyba AI szybko człowieka nie zastąpi, prawda? W organizacji e, e, czasu, e, komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Tak. I myślę, że dlatego te kompetencje są kluczowe, bo te automatyzowane już coraz mniej pracą na ważności. No dobrze. No to może podsumowując, dlaczego warto być na konferencji liderów przyszłości? Po pierwsze, żeby właśnie zobaczyć, E, taką konferencję, myślę, z perspektywy obserwującego, żeby posłuchać ciekawych rzeczy, żeby zobaczyć, ile ludzie, bo każdy prelegent włożył bardzo dużo pracy w twój, e, swoje wystąpienie, więc posłuchać też tych owoców. No i myślę, żeby e, jeżeli ktoś przyjedzie do Szczecina, na co serdecznie zapraszamy, e, no to na networking. Oczywiście. To, co jest bardzo ważne na konferencjach, żeby poznać ludzi i tam często też w kuluarach e, dzieją się te... to prawdziwa magia, można powiedzieć. Pozostało spytać, jak się zapisać na konferencję. Już nie można, e, z tego co wiem, jako prelegent, ale jako uczestnik. E, wszystkie informacje dotyczące zapisów są na naszej stronie, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. E, I tutaj można... W, y, można do nas jak najbardziej też pisać maile, na które odpowiadamy i, i, i pomagamy. Jeżeli chodzi o rejestrację, to jest oczywiście formularz zgłoszeniowy y, na samym dole strony, więc tam Was odsyłam. I tam też y, odsyłamy. Ze mną była liderka projektu Wiktoria Sawulazy, z Stowarzyszenia Blisko Nauki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Stój. Szukam Cię, szukam Cię, szukam od tego Tropię Cię za Tobą i czuję jego wąt Szukam Cię, szukam Cię, szukam od tego Tropię Cię i już czuję wam. Nie mam siły, zmysły w jedną Rezygnuję ze wszystkiego Mam zadanie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 Zadaję cały dzień, mówię obraz twój. Nie mam siły, zmysły w jedną, rezygnuję ze wszystkiego. Mam zadanie tylko jedno. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. 17.30, więc Jet Riders opowiedzą wam w audycji JetCast o tym, jak tworzą pas, y, o. moduły komunikacji z dronami. 17.32 już nawet na zegarach. Tak, czyli o radiu w radiu będzie. Można tak, tak powiedzieć. Tak, jesteśmy w radiu i będziemy słuchać audycji o falach radiowych. Słuchamy. Śmigła są pasę. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe Put Jet Riders. Jetcast, piątek, 17.30. Cześć, witam w e, odcinku podcastu JetCast. E, ze mną dzisiaj jest Janek i będziemy rozmawiać troszeczkę o komunikacji. Janku, w ostatnim. W odcinku JetCastu e, e, mówiłeś troszkę o e, komunikacji e, na paśmie 8.6.8 e, MHz i 2.4 MHz. Czy chciałbyś może troszeczkę rozwinąć czemu e, takie? Pasma! A zwłaszcza może coś powiesz nam o 868? Pewnie. Jak już w poprzednim odcinku wspominałem, bardzo zależy nam na tym, żeby dron, który tworzymy i stacja kontroli naziemnej, która będzie nim sterować na znaczne odległości, była niezawodna. To znaczy, żebyśmy mogli wykorzystywać linki radiowe, które w przypadku awarii jednego nie spowodują natychmiastowej awarii całego sprzętu. Dlatego zdecydowaliśmy się na równoległy przesył danych telemetrycznych i sterujących, czyli odczyty z czujników z wysokości z przemieszczenia, z pozycji GPS właśnie przez pasmo 868 MHz, a transmisję wideo w czasie rzeczywistym przez pasmo 2,4 GHz, o którym opowiem jeszcze w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na paśmie 868 MHz, które dzięki swoim właściwościom bardzo dobrze propaguje się na dalsze dystanse. Ogólnie rzecz biorąc im niższa jest częstotliwość, tym większa zdolność fal radiowych do przenikania przez przeszkody takie jak drzewa czy budynki, a pasmo 868 MHz w Polsce i w całej Unii Europejskiej to jest tak zwane pasmo Industrial Medical and Scientific, które pozwala na nielicencjonowane nadawanie i wykorzystywanie go właśnie do celów naukowych, które jest nam bardzo na rękę. Nabyliśmy już importowane z Australii moduły radiowe, które pozwalają nam na teoretyczne osiągnięcie dystansu transmisji na odległości ponad 40 km. Będziemy je testować razem z walizką stacji kontroli naziemnej w najbliższych tygodniach. I dzięki temu mam nadzieję, że będziemy mogli uzyskać bardzo, bardzo dobry i niezawodny link radiowy. A właśnie linka radiowego, to... Masz jakieś rozwiązanie na śledzenie anteną e, drona? Jakiś tracker? Coś może byś nam o tym opowiedział? O, oczywiście. Tak, o tym jeszcze nie wspominałem, ale oczywiście, żeby zwiększyć zasięg naszej anteny, będziemy musieli wykorzystać e, anteny nie dookulne, tylko śledzące. Antena dookulna to jest najprostszy pałąk tudzież e, dongiel, który, który możemy znaleźć dosłownie wszędzie. W krótkofalówkach, w swoich telefonach, e, na dachach budynków. Po prostu prosta kreska, która nadaje i promieniuje moc fal radiowych relatywnie dookoła. Dzięki temu niestety część energii, którą nadajemy do anteny się marnuje. Jako, że zestawiamy pomiędzy stacją kontroli naziemnej a dronem praktycznie połączenie point-to-point, point, zależy nam na tym, żeby cała, cała energia, którą podamy do anteny była promieniowana w jednym konkretnym kierunku i dzięki temu przychodzą nam z pomocą rozwiązania takie jak anteny kierunkowe, głównie anteny panelowe i, pan, i anteny Jagi UDA. My wykorzystamy w technologii 868 antenę panelową, która pozwoli nam na zebranie energii i skupienie jej właśnie w stronę drona, ale dzięki temu musimy zastosować układ e, trackera, który będzie na podstawie pozycji GPS podążał wiązką anteny e, za poruszającym się po niebie dronem. Ponieważ przez to, że ta antena, e, anteny kierunkowe nie wyczarowują mocy nadawczej z nieba. Niestety. Niestety, chociaż bardzo byśmy chcieli, e, a po prostu e, skupiają ją w jednym miejscu i dlatego możemy mówić o większej mocy promieniowania w jedną stronę. I i dzięki aktualnej pozycji GPS oraz dzięki precyzyjnym obliczeniom pozycjonowania bezwładnościowego jesteśmy w stanie wiedzieć w każdym momencie, w którym dokładnie miejscu na niebie dron się znajduje i na podstawie pozycji stacji kontroli i pozycji drona bardzo precyzyjnie skierować całą antenę i z całym układem prosto w niego, żeby on odebrał całą energię. Cudownie. A powiedz, czy ma, macie jakiś pomysł na, że tak powiem, dalsze projekty związane z komunikacją w kole? Oczywiście. Staramy się, żeby aktualny projekt, który właśnie realizujemy dla drona Hydra, był tylko początkiem całej naszej radiowej eskapady. Radiowa przygoda. Radiowa przygoda. W przyszłości postaramy się rozszerzyć te systemy, ponieważ na samym początku korzystamy tylko z rozwiązań w pasmach nielicencjonowanych. To znaczy, że respektując przepisy Urzędu Komunikacji Elektronicznej jesteśmy w stanie nadawać na sprzęcie kupionym w internecie bez żadnej konkretnej certyfikacji ani obecności urzędnika komunikacji na miejscu y Dzięki temu mamy niestety też pewne ograniczenia właśnie, takie jak moc nadawania, czy duty time, duty, duty cycle, czyli czas, w jakim w rzeczywistości możemy nadawać, wyrażony w wyrażonych procentach całego czasu transmisji. Dlatego w przyszłości postaralibyśmy się oczywiście zastosować rozwiązania autorskie, działające na już gigahercowych częstotliwościach, również redundantne i pozwalające na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Świetnie. A powiedz mi jeszcze, czy ma, mam jakieś te może w kółku plany na własne anteny? Oj, to jest bardzo ambitne pytanie. Nie, nie wiem, czy podołamy temu zadaniu, ale oczywiście w momencie, w którym to koło nam się będzie rozrastało i będziemy mogli sobie pozwolić na e, coraz to kolejne projekty dużo większej e, liczby, liczbie osób niż mamy je aktualnie, myślę, że na pewno o czymś takim pomyślimy. Dobra, to dziękuję Ci. Mam nadzieję, że kiedyś w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 Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.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 Ewidentnie mu nie żal Rośnie spora sterta, babilońska wieża Nie umiem się porozumieć nim, plączę mi się języką Węczy tu jak bigiel nie jeden wigiel Z dnia na dzień coraz większy Łączę kropki A on zjada je jak wężyk na noki. Dlatego czasem odmawiam konopi Więc jak widzisz, że przeginam To proszę mnie w dupę kopnij Tu ciągły wiek I skoki przez podki Grunt jest nośny Więc lepiej nie zapomnij o ja Mam na i Widget on Przypomina mi o zadaniu które czekają mnie dziś, bo mam tak samo jak ty. Ciągle zapominam o tym, gdy na pani mam zrywkę. Hey, hey, mam na półpicie, widzę, to on przypomina mi o zadaniach, które czekają mnie dziś, bo mam tak samo jak ty. Ciągle zapominam. Hey, mam tak samo jak ty.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 Giera ma tak samo jak my, a dobrawa Czocher jest z kolei zafascynowana zmiennością, nieustanną zmiennością zainspirowaną przez naturę Bałtyku, bo tam się przeprowadziła z Warszawy nad Bałtyk właśnie. Wy się nigdzie nie musicie przeprowadzać, żeby pójść na jej koncert, wystarczy pójść w niedzielę, 12 kwietnia do Blue Note o godzinie 19, no i no, za sprawą naszą chociażby, bo mamy do rozdania wyjściówkę podwójną. Co zrobić, żeby pójść na dobrawę? Nie jest to trudne, ponieważ wystarczy wysłać SMS-a na 7148, napisać słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie. A my pytamy, co staracie się właśnie spiąć i dlaczego? Czy w tej chwili, czy do końca e, tygodnia, do końca weekendu? Prace, projekty, biznesy, cokolwiek spinacie, dajcie nam znać. Uzasadnijcie to do godziny 18. My oczywiście pytamy z racji Międzynarodowego Dnia Grafki. Koszt SMS-a to. Złoty 23 z podatkiem.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 Absolutnie. Trzeba pojawić się na drzwiach otwartych 16 kwietnia, w ten czwartek, na Politechnice Poznańskiej. Oczywiście szczególnie Was zapraszamy, jeśli jesteście tegorocznymi maturzystami. A dlaczego, Piotrze? Przekonaj mnie. Chociaż jednym takim solidnym argumentem. No, czeka. No przepraszam bardzo. Wszystkich uczniów, maturzystów czeka ponad 30 kół naukowych. Można zobaczyć projekty, które zmieniają istnie świat oraz uczestniczyć w jednym lub kilku z 70 laboratoriów. No to już na... co najmniej 100 argumentów mi podałeś w tej chwili. Tak, jest to 100 liczając. świetnych argumentów. Jednym z nich na przykład jest taki fajny escape room na Wydziale Inżynierii Zarządzania, do którego można się zapisać i dowiedzieć się, kto zdefraudował 500 tysięcy złotych z organizacji PP Corp. No escape roomy to ja lubię, koniecznie tam też zajrzę Zachęcamy do wchodzenia na drzwi otwarte podpoznanie.pl żeby zapisywać się właśnie na laboratoria z kolei pozostałe wydarzenia wykłady i strefę stoisk jest wstęp po prostu wolny, jeśli nie możecie być jednak na miejscu to możecie słuchać Radia od 10 do 12 tam relacjonujemy drzwi otwarte Politechniki Poznańskiej Znajomość roślin, m.in. rejonu ich pochodzenia, to podstawa uprawiania ogrodu nawet na poziomie hobbystycznym. Bez tej wiedzy nieświadomie możemy wprowadzić do naszego biosystemu gatunki obce inwazyjne, zagrażające rodzimej florze. Jak podaje Krzysztof Palot, doktor inżynier, ogrodnik. on jest ogrodnikiem. Także <słyski> Ja jestem sam synem ogrodnika i jestem w stanie poświadczyć za jego słowa. Jak tobie idzie, Mikołaju, natomiast na przykład, czy masz jakieś rośliny w domu? Ja się boję przyznawać teraz przed synem ogrodnika, bo ja uśmierciłem niestety, niestety parę właśnie roślinek w moim domu. Nie mam ręki chyba do tego. Ehm, może za mało do nich rozmawiałem po prostu, bo to też jest ważne. Wydaje mi się, że gdybyś właśnie uprawiał takie rośliny e, inwazyjne, bądź gdybyś uprawiał rodzinne, właśnie rodzime gatunki, to one byłyby ekspansywne tak jak właśnie zaznacza również Krzysztof Palot. Myślę, że poszło by ci dużo łatwiej, ponieważ one nie są inwazyjne z pochodzenia, ale z charakteru, który sobą reprezentują, ponieważ one szybko zabierają wodę, składniki pokarmowe, czy światło mniej przebojowym roślinom. Rozumiem, a w takim wypadku po prostu ja byłem inwazyjny dla tych moich roślinek, niestety. Ale postaram się przyłożyć, Myślę, że, myślę, że nie inwazyjny, tylko raczej taki dewastacyjny. To być tak. Kończymy naszą dewastację. E, studencki Patrol się też dobiega końca. Za realizację dziękujemy Pawłowi zjeżdżałce w tej drugiej godzinie. E, ja dziękuję dobrze Tobie, Piotr Osmański przed mikrofonem był. A ja dziękuję Tobie, Mikołaju Pokorzyński. I tak ładnie kończymy. E, zostańcie z Radiem Afera, bo o 18 to Sporting Club Afera, a następny Studencki Patrol już w poniedziałek o godzinie 16:00. Chcę być twoim planem, a nie chcę dłużej z Bogu stać Chociaż wiem, że jestem całkiem niezłym tłem Chcę być twoim planem, a zobacz idzie nowa Ja dzisiaj mówię sobie wszystko albo nic o.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 w Twoim planie dnia ale muszę powo idzie nowa ja chyba jednak sama sobie rady da sama rady. Mamy 3 minuty do godziny 18, więc wchodzimy z serwisem informacyjnym.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 na 98,6. Trzecim liceum ogólnokształcącym w Poznaniu odbył się w środę IT Fitness Test. Jest to ogólnopolski sprawdzian, którego celem jest badanie i rozwijanie praktycznych kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz nauczycieli. Poznańscy uczniowie radzą sobie bardzo dobrze w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Gorzej jest jednak z programami biurowymi, dodaje prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska, czyli organizatora testu Michał Kanownik. Niezmiennie to, co nas martwi i w Poznaniu Polsce, bo to jest, to jest wynik, który jest przekrony w całej Polsce, są oby wyniki, jeśli chodzi o obsługę narzędzi cyfrowej biuro, szczególnie w szkołach średnich. Jest to niepokojące zjawisko, bo szkoła średnia powinna przygotować już do młodego pokolenia, do wyjścia w dorosły cyfrowy świat pracy, a tutaj nie do końca niestety widać, to się, to się sprawdza. Rok temu IT Fitness Test odbył się w 20 miastach w całej Polsce. Tegoroczna edycja potrwa natomiast do 31 października. Świat nauki w Radiu Afera. Czy można zobaczyć świat z perspektywy lecącego bociana? Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udowadniają, że tak i robią to w sposób, który może zmienić podejście do ochrony ptaków migrujących. Dzięki zastosowaniu miniaturowych kamer na ptakach, badacze po raz pierwszy uzyskali bezpośredni zapis ich podróży przez trzy kontynenty. To jedno z najbardziej zaawansowanych badań migracji ptaków w Europie, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Początkowo było 10 nadajników. Nic nie wróciło, bo to ptaki jeszcze nie wracają. One są, dwa ptaki nam tylko zostały z nadajnikami, które żyją. Jeden w Izraelu nadaje. To jest dość ciekawe zimowisko bo to jest kwestia no, ostatnich dwóch dekad, że tam takie zaczęły zimować, a jeden na no, tak jak pan Bóg przekazał, z Afryki. Dla naukowców ten wynik nie jest zaskoczeniem, ponieważ śmiertelność w przypadku bocia na białego wynosi...